Nie do pomyślenia jest, by Grzegorz VII, człowiek bezkompromisowy, fanatyk głoszonych przez siebie zasad, który nawet pod naciskiem konieczności politycznych nie godził się na żadne od nich odstępstwa, mógł ofiarować Bolesławowi koronę, jeśli by nie uzyskał wpierw od niego uznania programu reform. Ze strony Bolesława zaś nie musiał to być tylko krok taktyczny. Postępy chrystianizacji w Polsce o które król troszczył się w dalszym ciągu, zależały właśnie od podniesienia wymagań stawianych duchowieństwu. Program reform stwarzał nadzieję, że poziom i aktywność klerów wzrośnie, a z tego król mógł się tylko cieszyć. Jedynym niemiłym dla niego punktem było oczywiście ograniczenie wpływu królewskiego na nominację biskupów. Ale i to nie wydawało się szczególnie groźne. Biskupi wtedy jeszcze nie grali w Polsce zbyt wielkiej roli politycznej. Po drugie zaś, formalne uznanie kompetencji papieża wcale nie musiało także w praktyce prowadzić do ograniczenia dotychczasowych praw monarchy. Król oddalonej od Rzymu Polski miał dość sposobów na to, by na stolicach biskupich utrzymywali się ludzie dobrze przez niego widziani. Pomimo takiego stanowiska króla, w Polsce nie przyjęły się jeszcze w tym czasie reformy gregoriańskie. Do przyczyn tego powrócimy znów w dalszym ciągu naszych rozważań. Tu chodziło nam tylko o podkreślenie, że zobrazowany poprzednio poziom duchowieństwa w Polsce i stan upowszechnienia chrześcijaństwa wśród ludu nie zmienił się zasadniczo aż do schyłku XII wieku, chociaż w kościele zachodnim zrodziły się już tymczasem nowe tendencje. Rozdział 7. Polska Piastowska wyrywa z rąk Niemiec inicjatywę misji na wschodzie. Chociaż tak jeszcze daleko było do upowszechnienia chrześcijaństwa we własnym kraju, książęta polscy już od X wieku patronowali także misji zewnętrznej. Pierwszym misjonarzem, który został wyprawiony z Polski na nawracanie innych ludów, był święty Wojciech. Wojciech był synem sławnika. Księcia Libic. Spore to księstwo zajmowało wschodnią część Czech, w dorzeczu Górnej Laby, granicząc ze Śląskiem i z Morawami. Jego władcy podlegali książętom czeskim, ale jednocześnie rywalizowali z nimi i prowadzili odrębną politykę. Byli od książąt Pragi i bardziej chrześcijańscy, i bardziej proniemieccy. Z dynastią cesarską związali się węzlami rodzinnymi, i wiernie ją popierali, podczas gdy książęta czescy współpracowali tradycyjnie z antycesarską opozycją w Niemczech, na której czele stał dwór bawarski. Spośród siedmiu synów sławnika Wojciech był tym, któremu plany rodzinne przeznaczyły karierę kościelną. Młodzieńcem oddano go do sławnej wówczas szkoły Otryka przy katedrze w Magdeburgu. Wyniósł stamtąd gruntowne wykształcenie, i polor zachodnioeuropejski i był przygotowany do obejmowania wysokich stanowisk w Kościele. W okresie, gdy Wojciech przebywał w Magdeburgu, Czechy otrzymały własne biskupstwo w Pradze, podporządkowane niemieckiej metropolii w Moguncji. Już wtedy widziano zapewne w kształcącym się młodzieńcu przyszłego biskupa praskiego. Rzeczywiście w rok po powrocie z Magdeburga został Wojciech powołany na to stanowisko. Był to rok 982. Sześć lat później Wojciech podążył do Rzymu z mocnym postanowieniem niewracania na opuszczone biskupstwo. Cóż było tego powodem? Ano, nie mógł sobie młody biskup poradzić z nielatwą niewątpliwie diecezją. Czechy ówczesne były, podobnie jak Polska, krajem z pozoru tylko chrześcijańskim. Zaciekłość, z jaką Wojciech usiłował wykorzenić starodawne obyczaje, zwróciła przeciw niemu dosłownie wszystkich, lud i możnych, świeckich i księży. W kraju rozbrzmiewało hasło: takiemu biskupowi ani piędzi ziemi, ani jednej miary zboża. Znienawidzony przez własny lud, uważany za bardziej niemieckiego od rzeczywistych Niemców, odpychał Czechów od chrześcijaństwa. Decydując się na opuszczenie Pragi, musiał już zdawać sobie w pełni sprawę z bankructwa swej polityki. We Włoszech zachowywał się Wojciech początkowo niezdecydowanie. Nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Powziął najpierw zamiar pielgrzymowania do Jerozolimy, ale rychło go zaniechał. Przebywał przez pewien czas w klasztorze benedyktyńskim na Monte Cassino. Odrzucił jednak namowy pozostania tam na stałe. Trafił wreszcie na głośnego i wpływowego pustelnika greckiego Nila i ten dopiero nim pokierował. Za radą Nila udał się Wojciech do rzymskiego klasztoru świętych Bonifacego i Aleksego na Awentynie i spędził tam trzy i pół roku, od wiosny 989 do schyłku 992 roku. Czuł się tam dobrze, znalazł w klasztorze doborowe towarzystwo nieustępującemu mu wykształceniem, bliskie poglądami, rozmilowane w rozmyślaniach religijnych. Cichy klasztor nie był zresztą odcięty od świata. Bywali w nim znamienici goście, a opat Leon brał czynny udział w wielkiej polityce, jako zaufany człowiek papieża Jana XV. Z awentyńskiego klasztoru wyrwała Wojciecha interwencja arcybiskupa mogunckiego Willi Gisa, Zwierzchnik diecezji praskiej z oburzeniem patrzył na biskupa, który wbrew prawu kościelnemu samowolnie porzucił swój posterunek. Jeżeli milczał dotychczas, to dlatego, że Praga wzdragała się przed ponownym przyjęciem nielubianego Wojciecha. Kiedy jednak Willigis stanowczo odmówił obsadzenia opuszczonego biskupstwa kim innym, opór Bolesława II Czeskiego zmiękł. Z Pragi przybyło do Rzymu poselstwo prosić Wojciecha o powrót. Jednocześnie papież na żądanie willi Gisa nakazał ukrytemu w klasztorze biskupowi ponowne objęcie urzędu. Wojciech znalazł się znów w Pradze. Nie mając zaufania do czeskiego duchowieństwa, przywiózł ze sobą kilku mnichów z Rzymu i osadził ich koło Pragi w klasztorze w Brzewnowie, który miał dostarczać biskupowi współpracowników nie tak pobłażliwych dla wierzeń i obyczajów słowiańskich, jak miejscowy kler. Książę Bolesław i możni Czescy zgodzili się już w uprzednich rokowaniach z Willigisem, że będą nieść Wojciechowi pomoc i płacić mu należne dziesięciny. Zdawało się, że stosunki między dworem i katedrą ułożą się już teraz poprawnie. Tak się jednak nie stało. Przeciwieństwa były zbyt wielkie. Czesi się nie zmienili, a nie zmienił się też Wojciech. Nowy konflikt narastał, starcia stawały się coraz częstsze. Naturalny antagonizm między słowieńskim obyczajem, a reprezentowaną przez biskupa bezwzględnością w jego tępieniu, zaostrzał się dodatkowo wskutek rosnącej niechęci między dynastią a rodziną Wojciecha. Samodzielna polityka książąt libickich, wiążących się coraz jawniej z cesarzem i z Bolesławem Chrobrym, nie była mile widziana na dworze praskim. Toteż na biskupa patrzano coraz bardziej jak na agenta wrogów. Kroplą, która przepełniła kielich wzajemnych pretensji, był spór o prawo kościelnego azylu. Gdy skazana na śmierć kobieta schroniła się do kościoła, biskup odmówił jej wydania. Zgromadzony tłum wyciągnął jednak kobietę zza ołtarza, lekceważąc opór biskupa. Wojciech rzucił wówczas na Czechy klątwę. Tego było już księciu za wiele. Wojciech musiał pójść na wygnanie i w początkach 995 roku znalazł się znów w rzymskim klasztorze. Tego samego roku na jesieni książę czeski Bolesław II Pobożny rozprawił się krwawo ze sławnikowicami. Libice zostały zdobyte, a bracia Wojciecha wymordowani. Ocaleli z nich tylko towarzyszący Wojciechowi Radzym oraz najstarszy Sobiebor, który w tym czasie przebywał za granicą. Wstąpił on następnie w służbę Bolesława Chrobrego i jako jego rycerz zginął kilka lat później w walce z własnymi rodakami. Wiadomość o katastrofie libickiej Ostatecznie przekonała Wojciecha, że powrót do Pragi ma na zawsze zamknięty. Innego jednak zdania był arcybiskup Willigis. Pozwał on Wojciecha przed sąd nowego papieża, Grzegorza V, który wygnanemu biskupowi rozkazał pod groźbą klątwy wracać do Pragi. Gdyby zaś książę czeski nie zechciał go przyjąć, miał Wojciech udać się na misję gdzie indziej. Kilka miesięcy spędził jeszcze Wojciech w Europie Zachodniej. W tym też czasie zaprzyjaźnił się serdecznie z młodym cesarzem Ottonem III, z którym wiele dni i nocy spędzał na poufnych rozmowach. Wreszcie w końcu 996 roku udał się do Polski gościnnie przyjęty przez chrobrego i jako brat sobie Bora, i jako przyjaciel cesarski. W oczekiwaniu na wynik rokowań kościelnych z Pragą zajął się tutaj pracą organizacyjną i misyjną. Efektem tej pierwszej było założenie klasztoru benedyktyńskiego, nie wiadomo dokładnie w Trzemesznie, Międzyrzecu czy Lęczycy, którego przełożonym uczynił swego dawnego współpracownika i opata z Brzewnowa Astryka. Efekty natomiast bezpośredniej działalności misjonarskiej w Polsce były raczej mizerne. Ludność tutejsza, podobnie jak w Czechach, nie chciała słuchać jego kazań. Wyjaśnienia późniejszej tradycji, że jego słuchaczy raziła wymowa czeska, nie można brać poważnie, gdyż ówczesne różnice między dialektami zachodniosłowiańskimi były minimalne. Przypuszczać raczej należy, że przyczyny niepowodzeń Wojciecha w Polsce były te same, co w jego własnej ojczyźnie – nieposzanowanie słowiańskiego obyczaju, i skłonność do narzucania nowych pojęć, zamiast cierpliwego przekonywania. Nadeszła tymczasem ostateczna odpowiedź z Czech, kategorycznie odmawiająca przyjęcia biskupa, którego, jak mówiono, nikt w kraju nie chce widzieć na oczy. Wojciech miał zatem obrać sobie nowy teren działalności misyjnej. Nie wiadomo dokładnie, jakie były polecenia papieskie, czy tym terenem miał być koniecznie kraj nietknięty jeszcze stopą misjonarza, czy też mogła być nim również Polska. Wydaje się, że dużo tu zależało od stanowiska chrobrego. Książę Polski chciał początkowo zatrzymać Wojciecha u siebie. Nie tyle jednak dla misji, ile jako pośrednika między sobą i cesarzem. Gdy jednak okazało się, że do odegrania tej roli Wojciech się nie nadaje, Misji zaś krajowej może bardziej utrudniać pracę niż pomóc, Bolesław przychylił się do myśli wysłania czeskiego biskupa gdzieś dalej. Podobne sugestie płynęły też z Rzymu. Sprawą palącą była potrzeba chrystianizacji państwa Wieletów okrążonych już przez ziemię władców chrześcijańskich, a wciąż uparcie trzymających się starej wiary. Misją wśród Wieletów był na równi zainteresowany papież, jak i cesarz oraz książę Polski. Postanowiono zatem, że misję ową poprowadzi biskup Wojciech. Na razie było to jednak niemożliwe. Właśnie Otto trzeci wyruszył z wielką wyprawą na Wieletów, a czas wojny byłby najmniej odpowiednią chwilą do posyłania tam misjonarzy. Po drugie, misja Wielecka wymagała uprzedniego porozumienia się z biskupami niemieckimi, do których diecezji kraj ten był formalnie zaliczony. Na to wszystko trzeba było poczekać. Wojciech mógł nadal pozostawać w Polsce i robić tymczasem potrzebne przygotowania. Nie chciał jednak. Dlaczego? Żadna odpowiedź na to nie będzie zupełnie pewna. Z pewnością można ustalić tylko fakty, ale nie intencje ludzkie zakryte przed naszymi oczyma. Można jednak wyrazić przypuszczenia, Otóż nie przekonywa opinia kościelnych autorów żywotów Świętego Wojciecha, by rzeczywiście nie mógł się on doczekać pracy misyjnej, by płonął z niecierpliwości, aby ją rozpocząć. Jakież bowiem zadanie stało przed nim w Czechach? Oczywiście misja, a przecież przed nią uciekł. Nie brakowało też pola dla działalności wielu nawet misjonarzy w Polsce, a jednak zostać tu nie chciał. Nie był misjonarzem z powołania, nie umiał trafić do pogan, nic mu się nie udawało, czuł się zniechęcony. Jednakże szkola w Magdeburgu, a zwłaszcza klasztor na Awentynie, wpoiły w niego bezwzględne posłuszeństwo władzy kościelnej. Papież zlecił mu misję i od tego Wojciech nie miał zamiaru się uchylać. Dlaczego jednak nie chciał pozostać jako misjonarz w Polsce? zanim nie dojdzie do skutku misja wielecka. Cóż, nie czuł się tu swobodnie. Wiemy już, że poglądy Wojciecha różniły się poważnie od poglądów duchowieństwa obytego z pracą wśród Słowian. W Czechach Wojciech nie mógł się porozumieć z miejscowymi księżmi i zapewne im przypisywał winę własnych niepowodzeń, skoro za drugą bytnością w Pradze otoczył się już mnichami sprowadzonymi z Rzymu. Wiemy, że w Polsce też spotykał się z niechęcią. W jego przekonaniu przyczyną tego był zbytni liberalizm miejscowego duchowieństwa. Skoro więc już musiał poświęcić się misji, chciał to zrobić po swojemu, tymi metodami, w których słuszność wierzył. Na zupełnie nowym terenie, gdzie nie będzie mu brudził żaden inny biskup, żadni inni księża pogodzeni już z pogaństwem, lecz gdzie będzie sam z oddanymi mu i posłusznymi towarzyszami. Wtedy pokaże, że ma rację, że jego sposób postępowania z poganami jest najlepszy. Bolesław Krobry zaproponował mu wówczas Prusy. Książę Polski czuł zapewne, że dłuższy pobyt Wojciecha w Polsce grozi niepotrzebnymi konfliktami. Z drugiej strony rozumiał, jak ważną osobistością jest Wojciech, i że należy możliwie najlepiej skorzystać z okoliczności, które oddały go pod polską opiekę. Z tego punktu widzenia wysłanie Wojciecha do Wieletów byłoby zmarnowaniem okazji. Pracowałby on tam koniec końców dla niemieckich biskupów, dla niemieckich książąt, dla niemieckiego królestwa. Misja pruska natomiast, jeśli będzie udana, wprowadzi do tego kraju wraz z chrześcijaństwem, Państwowe wpływy polskie. Jeśli zaś nawet skończy się niepowodzeniem, to przecież rozsławi imię protektora księcia Polski. Jakiż to inny z krajów tak niedawno ochrzczonych podejmuje równie ważne dla Kościoła zadania. Żaden. Dotąd misją na wschodzie Europy interesowali się spośród władców świeckich tylko cesarze. Teraz obok nich stanie w glorii szerzyciela chrześcijaństwa także on, Bolesław, książę Polski. W kwietniu 997 roku wyruszył więc Wojciech do Prus. Towarzyszyło mu dwóch mnichów, brat przyrodni Radzym Gaudenty i Bogusz Benedykt. Dla ich ochrony przydzielił chrobry orszak zbrojny, który odprowadził misjonarzy przez Pomorze Gdańskie do granic Prus. Na ziemię pruską trójka księży wstąpiła sama. Już pierwsze zetknięcie z pogańskimi mieszkańcami Prus przyniosło niepowodzenie. Ludzie wypędzili misjonarzy, a Wojciech, który trzymając psalterz w ręku śpiewał psalmy, dostał cios wiosłem, że upadł na ziemię i książkę z rąk wypuścił. W drugim miejscu powtórzyło się mniej więcej to samo. Prusowie kazali im uciekać, a gdy misjonarze się ociągali, posypały się na nich kamienie. Jeden z nich ugodził Wojciecha tak mocno, że biskup znów upadł i pokaleczył się do krwi. Misjonarze uszli do lasu. Tu spędzili noc, a na drugi dzień od rana zaczęli posuwać się ku polskiej granicy. Widocznie ogarnęło ich już zniechęcenie i poczucie bezsilności, więc postanowili wrócić pod opiekę chrobrego. W południe dotarli do jakiejś polany, jak się zdaje poświęconej miejscowemu kultowi pogańskiemu. Tu Radzym odprawił mszę, po czym cała trójka ułożyła się na odpoczynek i zasnęła. Zbudził ich gwar. Byli otoczeni przez Prusów. Na Wojciecha posypały się włócznie, pod których celnymi ciosami zmarł. Stało się to w uroczystość świętego Jerzego 23 kwietnia 997 roku. Trupowi Wojciecha Prusowie ucięli głowę. Dwóch pozostałych misjonarzy wolno puścili. Tak skończyła się pierwsza misja pruska. Historię działalności Wojciecha wśród Prusów i jego męczeńskiej śmierci Możemy znać tylko na podstawie relacji jego towarzyszy, którzy nie wszystko może rozumieli albo chcieli powiedzieć. Najwyraźniej są tu bowiem jakieś przemilczenia. Niezrozumiała jest ta powszechna nienawiść do pokojowej misji od pierwszych zaraz jej kroków. Nie ma też wytłumaczenia fakt, że Prusowie zamęczyli Wojciecha, a tamtym dwom nic złego nie zrobili. Znając charakter Wojciecha i jego stosunek do pogan, Możemy podejrzewać, że to on sprowokował swym zachowaniem się zadrażnienia. Żywot Świętego Wojciecha przekazuje nam jego słowa skierowane do Prusów. Jestem z pochodzenia Słowianinem, imieniem Wojciech, podług stanu mnichem, ze stanowiska niegdyś biskupem, z poslannictwa teraz waszym apostolem. Słowa te zwłaszcza w stylizacji autora żywota Brzmią grzecznie i niewinnie. Do uszu Prusów musiały one jednak trafić inaczej. Nie bardzo możemy sobie wyobrazić, jak mógł Wojciech wyrazić w języku pogańskich Prusów takie nieznane im pojęcia jak mnich, biskup, a zwłaszcza apostoł. Najłatwiej przyjąć, że zabrzmiało to mniej więcej tak. Przychodzę z Polski, jestem chrześcijańskim dostojnikiem, a przysłano mnie abym was pouczył i abyście mnie słuchali. Po niedawnych próbach zbrojnego opanowania tego kraju przez chrobrego, taka rekomendacja nie musiała zrobić najlepszego wrażenia. Jeśli do tego dodamy znieważenie świętej polany, tak charakterystyczne dla nigdy nie szanującego miejscowych obyczajów biskupa, to śmierć Wojciecha stanie się bardziej zrozumiała. Raz jeszcze okazało się że nie są to odpowiednie metody zachęcania pogan do przyjęcia nowej wiary. Jeśli jednak życie Wojciecha było pasmem niepowodzeń, to śmierć jego okazała się wstępem do tryumfu. Wieść o niej rozniosła się szeroko po chrześcijańskiej Europie, wywierając olbrzymie wrażenie. Były to czasy, gdy życie ludzkie było tanie. Książęta mordowali się nawzajem. Takie wypadki jak tragedia libicka zdarzały się we wszystkich krajach stosunkowo często. Budowanie władzy cesarskiej i autorytetu papieskiego dokonywało się wśród nieustannego rozlewu krwi. Świątobliwy cesarz i papieże nie mieli litości dla swych przeciwników politycznych. W rok po śmierci Wojciecha zdobył odto trzeci przeciwstawiający mu się Rzym. Przywódca obrońców poniósł śmierć za bunt przeciw cesarzowi. Wyniesiony zaś przez opozycję antypapież Jan XVI, Jan Filagatos, dawny towarzysz Wojciecha z klasztoru na Awentynie, został na rozkaz cesarza i papieża potwornie okaleczony. Obcięto mu nos, uszy i język i wyłupiono oczy. Wszyscy ci męczennicy, do których świat ówczesny się przyzwyczaił, padali jednak ofiarą rozgrywek politycznych. Sami uczestniczyli w nich czynnie, najczęściej z bronią w ręku i gdyby inaczej losy walk się potoczyły, mogli stać się nie ofiarami, lecz katami. Męczennicy, którzy szli na śmierć bezbronnie i dobrowolnie, aby dać świadectwo swej wierze, należeli już do legendy. Wydawało się, że nie mogą nigdy wrócić czasy, gdy znów to będzie możliwe. Jak Kościół stał się potęgą, a gdy szedł do pogan, towarzyszyło mu i zapewniało bezpieczeństwo zbrojne ramię chrześcijańskiego cesarstwa. Tymczasem w śmierci Wojciecha było coś, co zbliżało ją do owych godnych podziwu wzorów pierwszych wieków chrześcijaństwa. Samotnie niemal, bez rycerskiego orszaku, poszedł w głąb obcego kraju, ufny w swe posłannictwo. Poniósł śmierć nie w równej walce, nie w obronie jakichś ziemskich wartości, ale z Ewangelią w ręku, jako bezinteresowny nauczyciel swojej prawdy. Olśniła ta śmierć ówczesny świat. Sława Wojciecha przyćmiła innych świętych. Papież, nie zwlekając, ogłosił jego kanonizację. Cesarz Otto III. Wznosił na jego cześć kościoły w Akwizgranie, w Pereum pod Rawenną i w Rzymie. Nie pozostawał w Tyle i Bolesław Chrobry. Wykupił z rąk Prusów ciało Wojciecha według legendy na wagę złota. Inna, późniejsza legenda opowiada, że Bóg ukarał chciwych Prusów, którzy ostatecznie odeszli z jednym tylko groszem, gdyż ten rzucony przez ubogą wdowę przeważył szalę wagi. Tak czy inaczej, koszty poniesione przez księcia były niewątpliwie drobne wobec korzyści politycznych, które w zamian uzyskał. Ciało świętego Wojciecha spoczęło w katedrze gnieźnieńskiej Kościół posiadający tak cenną relikwię stał się godny, by go podnieść do rangi siedziby pierwszego w Słowieńszczyźnie arcybiskupstwa. Imię księcia tej ziemi Trwale złączyło się z opowieścią o świętym biskupie. Wreszcie przybył tu sam cesarz i wiemy już, co te odwiedziny przyniosły Bolesławowi. Ale prócz tych doraźnych korzyści niezależnej hierarchii kościelnej i wyniesienia księcia polskiego na jedno z najwyższych stanowisk w świecie łacińskim, męczeństwo świętego Wojciecha przyniosło inne jeszcze owoce. Spopularyzowało ono Polskę jako ośrodek misji. Spowodowało powszechne uznanie moralnego prawa Polski do chrystianizowania krajów sąsiednich, co otwierało zarazem drogi ekspansji politycznej państwa piastowskiego. Więcej, Polska w opinii chrześcijańskiej zdystansowała wówczas kraje niemieckie. Sława świętego Wojciecha... Łączyła się z kompromitacją misji typu niemieckiego, misji zbrojnej. Wprawdzie Wojciech nikogo nie nawrócił, ale wyprawa przyniosła Kościołowi chwalę. Zbrojne ekspedycje sasów przeciw Wieletom nie tylko nie dawały efektów, ale okrywały hańbą, a w każdym razie kluczyły się z ideologią Ewangelii i pojmowaniem chrześcijaństwa jako religii miłości. To też w najbliższych latach po śmierci św. Wojciecha kościół łączył swe plany misyjne przede wszystkim z Polską. Już jedno z biskupstw powołanych do życia na Zjeździe Gnieźnieńskim w roku 1000, mianowicie biskupstwo kolobrzeskie, miało za zadanie promieniować na zachód, oddziaływać na ziemię wieleckie. W rok po Zjeździe Gnieźnieńskim znaleźli się w Polsce następcy św. Wojciecha, którzy mieli tu zorganizować ośrodek kierujący pokojową misją w sąsiednich krajach pogańskich. Ludzie, którzy podjęli się tej pracy i chcieli kroczyć śladami męczennika, wyszli z Włoch, z pustelni św. Romualda w Pereum Koloravenny. Romuald był obok św. Nila najgłośniejszym ascetą ówczesnej Italii. Wokół swej pustelni skupiał uczniów i naśladowców Którzy pędzili tryb życia na pół pustelniczy, na pół zakonny według surowo przestrzeganej, a nawet zaostrzonej reguły benedyktyńskiej. Mieli oni świecić przykładem duchowieństwu, a zwłaszcza zakonnikom, w których szeregi wkradała się coraz większa demoralizacja.